Don't stop! sposób identyfikacji, żebyśmy zawsze mogli siebie odróżnić od wroga stosującego transformację Jutsu. A? Dobra, więc co zrobimy? Potrzebne nam hasło. A? Jakie hasło? Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzał. Pytanie brzmi, kiedy atakuje ninja? Natomiast odpowiedź to... Ninja wyczekuje na odpowiedni moment, aż wróg zaśnie i straci czujność, zostawiając swoją broń spowitą ciemnością nocy. Właśnie wtedy atakuje ninja. Zapamiętane? O -o -o -o -o! A -a! Nie mogę się ruszyć! A -a! Zapewne chcielibyście zdobyć nasz zwój ziemi, prawda? Cóż, kiedy będzie po wszystkim, ktoś odejdzie z dwoma swojami. <grym i wierzy> Nie wierzę! Czy to naprawdę mój koniec? Ach. O nie, nie mogę tego tak zostawić. Wynoszę się stąd, czy temu gadowi się to podoba, czy nie. Cieniste glom ja! To straszne. Nie mogę się ruszyć. Myślałam, że będziesz trudniejszym przeciwnikiem. Rozczarowałeś mnie. Uh. Rusz się, Sasukrę! Dalej! Pokonał strach za pomocą bólu. Może jednak moja ofiara nie jest taka bezbronna. Uh. O, wasz strach i wasz To naturalne. desperację. To naturalne. tracić nie może tracić czujności ani na chwilę. Gdy drapieżnik jest blisko, <śmiech> widzę, że przybywam w samą porę. <śmiech> Naruto! A tak na marginesie. Jak brzmiało to hasło? Naruto kontry atakuje! Nigdy się nie poddawaj! No dobra, drużyna. Więc jakie jest hasło? Przecież wiem, że to ty! Udało ci się! Hmm. Naruto! Uciekaj stąd! Co ty sobie myślisz? Nie wiesz, z czym walczysz! Szybko! Uciekaj, póki jeszcze możesz! Naruto, więc udało ci się uciec mojemu przyjacielowi. Brawo. Hmm... Już łapię, więc to nie był pierwszy, lepszy, gigantyczny wąż. Wysłała go ona! Czy też to coś, czymkolwiek ona jest? Nic nie rozumiem. Nie wie, z czym ma do czynienia. Co mam zrobić? Dobra, nie wiem, co to się dzieje, ale zadarłaś z moimi przyjaciółmi, a to mi się nie podoba. Lepiej wracaj szybko do swojej nory, wężowa pani, zanim przerobię cię na parę butów. A? Mały krety. Przez niego wszyscy troje zginiemy. Muszę coś zrobić. Tylko co? To bez sensu. Jest tylko jedno wyjście. Możesz go wziąć. Ha? Ha? Nasz zwój. O to ci chodzi, więc dobrze. Weź go i zostaw nas w spokoju. Co? <śmiech> Sasuke, czy ty oszalałeś? Chcesz oddać zwój naszemu wrogowi? O nie, co się z tobą dzieje? Siedź cicho i nie wtrącaj się. Co? Bardzo mądrze i rozsądnie. Czasami bezbronna ofiara wie, że aby uratować swoją skórę, jej jedyną szansą jest zwrócić uwagę drapieżnika na coś o wiele cenniejszego. Bierz to! Nie zgrywaj bohatera, Naruto. Nie wtrącaj się, ja to załatwię. Aaaa! Aaaa! Ty matole, nie wiesz, co robisz. <śliniczny> Może i nie znam hasła, ale wiem, kim jestem, a co do ciebie nie mam pewności. Może nie jesteś tym, za kogo się podajesz? Jak to? To on! Nie wydurniaj się! Co ty znów wygadujesz? To ja, frajerze! Kłamca! Kłamiesz! Może i wyglądasz jak on. Może i mówisz jak on. Ale... na pewno nie jesteś Sasukę, którego znam! Nie obchodzi mnie, jak ciężka była twoja walka, ale poddawać się? Oddawać swój? Od kiedy Sasukę jest tchórzem? Powtarzasz, że nie wiem, co się dzieje, ale wiem dokładnie! Po prostu spękałeś! <śmiech> Smutne, ale prawdziwe. Ale to nieważne. Jeśli chodzi o zwój, to mogłabym go sobie wziąć. Tylko spróbuj! Nie, Waruto! Nie! nie! Zapomnij o Sasuke. Sam sobie z tym poradzę! Przywołuję Jutsu. na to? To chyba jakieś ninjutsu. Cokolwiek to jest, mamy problem. Mhm. Mm A wszystko zaczęło się tak dobrze układać. Nie ma rady. Musimy to zgłosić. Idź po szefową. Dobrze. Nie ma to jak popić przekąskę pysznym barszczykiem. Ja, pycha. Chyba już czas. Jak tylko skończę, pójdę zobaczyć, jak sobie radzą dzieciaki. Co szybsi powinni wkrótce kończyć. Wypada powitać ich w wieży. Proszę, idealny symbol wioski liścia. Przepraszam panią, ale jest problem. O? Jaki problem? Przeszukałem ich rzeczy i okazało się, że cała trójka pochodzi z wioski ukrytej w trawie. Wszyscy byli zapisani na egzamin na czunina. I w twarze zniknęły. Tak. Nie mam wątpliwości. To na pewno jego jutsu. Co on tu robi? Dlaczego pojawił się na egzaminie? Tutaj, proszę pani. Więc to tę twarz ukradł. Czy to się stało zanim? nim? Chciałam tylko oddać twój nóg. Dziękuję, ninja trawy. Mamy poważny problem. Dobra, idźcie i powiedzcie Lordowi Hokage, co się tu stało. Przekażcie też oddziałowi specjalnemu anbu, żeby wysłali ludzi do Lasu Śmierci. A ja postaram się znaleźć tych kolesi. Ruszajcie! Tak jest! Przybył. Jest w wiosce ukrytej w liściach. <śmiesz> Będziesz dla niego bardzo smacznym kąskiem. Uważaj, bo lubi bawić się jedzeniem. Naruto! Naruto! <śmiesz> Koniec zabawy. Wykończ go. Patrz, patrz, odbiło mu. Co? Jak to się stało, że Nagle ma tyle siły? Ten ogień w jego oczach. Nie ma mowy o pomyłce. O, czy to jest Naruto? Oho, zaczyna robić się bardzo ciekawie. A teraz zobaczmy, jak Ty sobie poradzisz, Sasuke. Ciekawie. Muszę się śpieszyć. Oby nie było za późno. Hej, mały. Nic ci nie jest, prawda? Ty, mały tchórzu... Naruto! Ej. Tak? Nic ci nie jest, prawda? Mały tchórzu... Sasuke! To iż tu wystraszony jak jakiś szczur! O nie! Nie jesteś tym Sasukę, którego znam! Hej! Rany, ale paskudztwo! Zostaw mnie za nim obecny ci ten twój długi jęzor! Niewiarygodne. A więc ten dzieciak żyje. A? Już rozumiem. Gdy rośnie w tobie gniew, uwalniasz w sobie czakrę lisa o dziewięciu ogonach. Musiałeś mieć bardzo ciekawe dzieciństwo. Zaklęcie, które ją w tobie, pojawiło się na twojej skórze. Pięcioramienna pieczęć! Przez 12 lat pieczęć pozostawała nienaruszona. Wkrótce czakra chłopca i czakra demona utworzą jedność. Ale na razie ten chłopak nie przeszkadza. Nie przeżyję tego upadku! Co się z tobą dzieje? Sasuke! Okej, okay. mów co chcesz o Naruto. Że jest denerwujący, że wchodzi ci w drogę, że to dzieciak. Ale Naruto przynajmniej coś robi! Nie jest tchórzem! Głupi, mały braciszku, nie pokonasz mnie. Twoja nienawiść jest zbyt słaba, ty jesteś zbyt słaby. Twoje życie jest dla ciebie zbyt wiele warte, więc uciekaj. Uciekaj i żyj. Żyj w hańbie. Nie! Hmm, nareszcie. W końcu zaczęła się w nim burzyć krew klanu, Ucicha. Teraz lepiej! Pobawię się nim trochę. I zobaczę, jak wielką moc w sobie posiada. <śm> <śm> <śm> Niech nie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięki-montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w ziemi Adam Pluciński, Marcin Przybylski, Brygida Durowska, Joanna Pak, Ewa Kania, Grzegorz Trojecki i inni. Żeby pokonać mojego brata, muszę przeżyć. Jeśli jednak nie potrafię stawić czoła temu demonowi, to jak miałbym pokonać jego? Muszę się uspokoić, zaufać swoim zmysłom, myśleć szybko i wyprzedzać krofi przeciwnika. W następnym odcinku Powrót Sharinga. Jutsu Smoczego Ognia!